Insurekcja kościuszkowska czyli zakazana historia Żydów w Polsce, cz.6 już wówczas cudzysłów szlachta frankistowska obsadziła wszystkie stronnictwa sejmowe. Widzimy ją w stronnictwie patriotycznym, wśród radykałów, tchnących zasadami rewolucji francuskiej, i w partii magnackiej. Cudzysłów. Już w pierwszym pokoleniu zaczęli frankiści wszedłszy do społeczeństwa rozkładową działalność wewnątrz narodu polskiego. W myśl nakazu swego przywódcy, nowo starali się rzucić za nieporozumienia między Polakami. Nowa szlachta neoficka rozpoczęła nieubłaganą walkę z warstwą przodującą w Polsce. Istniejąca dawniej już organizacja Mechesów, zasilona nowym dopływem przystąpiła do stanowczej rozprawy z tuziemcami. Trzeba było śpieszyć się szlachta polska okazała w przeddzień upadku państwa znaczną tęgość ducha i ofiarne patriotyzm. Sejm czteroletni złożony był niemal wyłącznie z szlachty folwarcznej, po większej części średniozamożnej. Wywróciła ona w Rzeczypospolitej panowanie sprzedajnego możnowładztwa, zawarła przymierze z mieszczanami i okazała gotowość do pewnych ustępstw względem włościan. Widać było frankistów wszędzie. Jako wybitni politycy zapełniali ławy poselskie, nie brakowało ich na dworze królewskim, słynęli z bogactw i znaczenia w większych miastach kraju. Dotarli na oficji do zakładów wychowawczych. Starali się oni o urobienie młodzieży w odpowiednim duchu. Działalność ich jednak budziła w społeczeństwie polskim wiele zastrzeżeń. Skarżyła się zamożniejsza szlachta na Emanuela Wolfa, generalnego sztab medyka Wojsk Rzeczypospolitej Polskiej późniejszego presbytera gminy Kalwińskiej i na KS. Stefana Lewińskiego, zarządzającego diecezją łódzką wychowanek Stanisława Augusta. Nie cieszyli się też zbytnim mirem frankiści w zaściankach szlacheckich. Złowrogi wpływ neofitów zaciążył specjalnie na losach naszej ojczyzny w ostatnich latach niepodległości. Niedarmo zamiarem Franka w owym czasie było stworzenie dla Żydów samodzielnego państwa na terytorium Polski. Zwolennicy jego rozwinęli ożywioną działalność. Podczas Sejmu czteroletniego zasiadali na ławach poselskich szymanowscy, orłowscy, jasińscy, józefowiczy chlebiccy, wywodzący się od Michała Azefowicza, przecinek Wojciech Turski i inni. Byli to ludzie bardzo zamożni, piastujący godności szambelanów królewskich. Kasztelanów, starostów, podkomorzych i cześników. Im zawdzięczali Izraelici skuteczną obronę podczas rozruchów antyżydowskich w Warszawie, które wybuchły w okresie sejmu czteroletniego. Posłowie litewscy, wśród których znajdowało się wielu Żydów, oświadczyli się za synami Jakuba, gdy tymczasem pozostali wzięli w obronę mieszczan. Szlachta frankistowska obsadziła wszystkie stronnictwa sejmowe. Widzimy ją w stronnictwie patriotycznym, wśród radykałów, tchnących zasadami rewolucji francuskiej, i w partii magnackiej. A żeby odwrócić od siebie uwagę społeczeństwa rdzennie polskiego, starali się frankiści podtrzymać istniejące różnice między walczącymi stronnictwami, pogłębiając swoją demagogią nieporozumienia między szlachtą polską. Gdy stronnictwo patriotyczne, w którego skład m. in., Wchodził poseł Sochaczewski, regent koronny Franciszek Szymanowski wierny stronnik Rosji, korzystając z nieobecności znacznej liczby posłów opozycji, przeprowadziła ogłoszenie Konstytucji 3 maja, wielu nowych w Sejmie stanęło od razu w szeregach zaciekłych zwolenników dawnych swobód szlacheckich. W liczbie wybitnych działaczy Konfederacji Targowickiej znajdowali się Pawłowscy, Piotrowscy, Majewscy, Wincenty Józefowicz-Chlebicki, Jasiński i Orłowski, ludzie możni i wpływowi. Przebiegli nowici, wśród których najniebezpieczniejszym okazał się poseł Spodola Orłowski, ukryci za plecami ograniczonych magnatów, doprowadzili do zbrojnej interwencji rosyjskiej i wielkiego rozgoryczenia społeczeństwa które zaczęło szukać głównych winowajców nieszczęścia. Nie omieszkali wykorzystać tego frankiści, działający wśród radykałów polskich. Na rozkaz z góry, tysiące kryptożydów, rozsianych po całym kraju, rozpoczęły ożywioną agitację przeciwko widomym przewódcom targowicy. Nazwiska Potockich, Branickich, Żewuskich i Kosysakowskich stały się symbolem zdrajców ojczyzny. O frankistowskiej szlachcie, popierającej Konfederację Targowicką i agitującej za Rosją, przez którą byli dobrze opłacani, zapomniano celowo. Nie darmo pod koniec kwietnia 1789 r. Frank mówił do swoich uczniów nie obawiajcie się, lubo będzie rozruch między nimi i wszyscy panowie drżeć będą, nie obawiajcie się ani ich, ani rozruchu, tylko czyńcie, co wam rozkaże Kraushar Frank i Frankiści. II 128. Po drugim rozbiorze miała Polska istnieć nie dłużej jak kilka miesięcy. Wczytując się w pamiętniki ówczesnych działaczy oraz w dotychczasowe opracowania różnych historyków, ustalić trzeba, że zawiązek konspiracji Kościuszkowskiej przypadł pod koniec maja 1793R. Utworzony został komitet mający kierować ruchem zbrojnym. W skład jego wchodzili Ignacy działyński, nazwisko wymienione przez Graetza Historia Żydów. T. 8 S. 185 jako frankistowskie przecinek Keliasz Daloe, dygnitarz masoński i płatny szpieg rosyjski, bars, Andrzej Kapostas, reprezentujący wpływy judaizmu w ówczesnym wolnomularstwie polskim i inni. Redukcja wojska koronnego i litewskiego spowodowała wybuch powstania. Powodzenie Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Racławicami przyspieszyło wypędzenie Moskali z Warszawy. Dnia 18 kwietnia stolica była wolna. Władze powstańcze rozpoczęły swe rządy od zapewnienia miastu spokoju wewnętrznego. Nie spodobało się to polskim radykałom, na których czoło wysunął się w owym czasie Jan Dębowski, bliski krewny Franciszka merckiego dębowskiego Jeruchama, przecinek jednego z najbardziej zaufanych hr. franka. Za jego pośrednictwem polityczny Mesjasz upadającej Polski ustalił jak gdyby termin rozpoczęcia walki zbrojnej. Jan Dębowski bowiem przyjechał na początku marca 1794 roku do Drazna z oświadczeniem, że wojsko dłużej nie będzie czekać na Kościuszkę i samo rozpocznie powstanie. Dębowski, o którym pisze Tokarz Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 r. Strona. 246, że był zawsze dobrze poinformowany, co Moskale poczynać zamierzali, widząc, iż tłumiona przez Targowice nienawiść mas do sprawców nieszczęść wezbrała, zaczął wraz z zaufanymi głosić hasła rewolucji francuskiej. Zachęta do terroryzmu znalazła wśród znękanego ludu stolicy echo przychylne. Przy okopów, na rogach ulic i placach rozagniono umysły przeciwko zdrajcom. Zaprawiony do tej roboty, bierze Dębowski czynny udział w szerzeniu fermentu i podniecaniu rzemieślników starego miasta, których przychylność starał się pozyskać. Wielce mu byli pomocnymi M. Im Józef Piotrowski, były i podchorąży gwardii pieszej, osobnik karany za kradzież i dezercję i Jasińscy, spokrewnieni z Józefem Muszyńskim, sądzonym za szpiegostwo. Wysyłani na ulicę przez Dębowskiego agitatorzy, szerzyli bezustannie ferment, podniecając tłumy okrzykami ojczyznach Cekar na zdrajców, niech żyje rewolucja. Z agentami Dębowskiego współdziałały masy nowochrzczeńców, zamieszkujące w Warszawę. Na próżno władze nakazały zamknięcie wszystkich szynków, utrzymywanych przez frankistów, w których raczono bezpłatnie pospólstwo wódką i podjudzano przeciwko szlachcie. Przerzona gwałtownie agitacja musiała doprowadzić do rozruchów ulicznych. Frankiści bowiem chcieli odwrócić uwagę mieszczaństwa polskiego od siebie. Na ulicach stolicy zaczęto głośno mówić o zdradzieckim zachowaniu się neofitów. Mieszczanin Niewiarowski oraz Kostecki wydali pismo, w którym pomstowano na przechrztów, zarzucając im przechowywanie Moskali po piwnicach. Opinia publiczna jawnie oskarżała kupców frankistowskich że ukrywają towary i wzmagają w ten sposób drożyzny. Zarzut okazał się słuszny. Zainteresował się tą sprawą magistrat, któremu radny miasta, wpływowy Nofita, Józef Połski tłumaczył wyśrubowanie cen towarów pierwszej potrzeby dotkliwymi ciężarami, spadającymi w ostatnich czasach na kupców. Doszło do tego, że nawet deputacja indagacyjna, w której skład wchodziło wielu frankistów, Powołana przez Radę Najwyższą do sądzenia szpiegów, wypowiedziała się ostro przeciwko zachowaniu się nowfitów. Znana była sprawa wyszchty muszyńskiego o szpiegostwo jedna z wielu wytoczonym frankistom oraz świadectwa jego sąsiadów, dające miarę niechęci ludności do nowochrzeńców. Z frankistami łączyli się Żydzi, zajmujący na ogół stanowisko wrogie wobec nadchodzącej walki. Starszyzna żydowska, stanowiąca liczny, oświecony i wpływowy odłam tej ludności, tworzyła wówczas niejako partię rosyjską wśród Żydów warszawskich, podejrzewaną o szpiegostwo. Za przykładem warszawskich Żydów szli ich współwyznawcy litewscy. Znane są liczne fakty szpiegostwa na rzecz Rosjan. Żyd wilański Gordon doniósł pierwszy Tuczkowowi o grożącym wybuchu pierwsze również informacje o powstaniu wilańskim zawieźli cyny Anowowi do Grodna. Wiadomości o przygotowaniach powstańczych w mniszczyźnie udzielił Tutominowi już w maju działa, Mowszarz Mujłowicz, który również zadenuncjował obywateli tamtejszych ziękowicza, Szambelana Oskierkę, Wańkowicza i innych. W czasie bitwy Sierakowskiego z Suworowem pod Brześciem, we wrześniu 1794 r., Żyd, podający się za delegata Brzeskiej Gminy Żydowskiej, przywiózł sztabowi rosyjskiemu wiadomość, że współwyznawcy jego oczekują rychłego przybycia Rosjan do Brześcia i ofiarują im swoje usługi. Ponadto wskazał Brody, powiadomił o szerokości Bugu i Muchawca i dostarczył wielu innych ważnych informacji. Taką przychylnością dla wojsk moskiewskich zjednali sobie Żydzi sympatię wodza naczelnego i późniejszego wielkorządcy, Ks. Mikołaja Rotnina, który często brał ich w obronę, świadcząc, iż wszyscy Żydzi litewscy wcale nie żywią współczucia dla buntu w Polsce, ale przeciwnie, w gorliwości swojej świadczą nam przysługi. Majowe i czerwcowe orgie w stolicy odwróciły uwagę społeczeństwa polskiego od dwuznacznego zachowywania się frankistów. Przypominały one wrześniowe mordy 1792 r. We Francji tłum, złożony w znacznej mierze z przestępców zawodowych podburzany przez Dębowskiego, będącego za pośrednictwem Eliasza d Aloe w stałym kontakcie z Moskalami, Bartłomieja i Dominika Jasińskich, Nowickiego i innych. Mordował bez zachowania jakichkolwiek form sądowych łączył posądzonych lub niewinnych z winnymi, rabując zarazem wieszanych. Gdy motłoch zajęty był budowaniem szubienic, Dębowski, który wskazywał odpowiednie według niego miejsca, kazał jedną wznieść na ulicy senatorskiej przed prymasowskim pałacem miał w tym swój cel. Józef Piotrowski zaś, Mianujące się wodzem pospólstwa, na koniu i w mundurze, co upewniało wszystkich, że ma za sobą poparcie wojska, prowadził wzburzony tłum do pałacu Erchlowskiego dla mordowania przebywających tam więźniów. Za poduszczeniem neofitów tłuszcza otaczała też zamek królewski, napełniała dziedziniec zamkowy i pilnowała Stanisława Augusta, aby nie wyjechał. Często chrześcijanie, sprzykrzywszy sobie czuwanie, zostawiali straszy Żydom. Według planu Dębowskiego, za Warszawą miała puść prowincja. Po miastach wojewódzkich miano utworzyć podobnież jak w stolicy, rewolucyjne sądy. Spisywano już głowy, które winne były i paść ofiarą. W mniemaniu radykałów stołecznych. To, co się zrobiło przez uliczne wieszania w Warszawie było dopiero początkiem skończyć się to miało straceniem króla. Brano się do tego powoli, stopniowo przed królem miał zginąć prymas. Nagła, może przyspieszona śmierć prymasa udaromniła te zamiary i oddaliła do czasu niebezpieczeństwo z ponad głowy królewskiej. Co się tyczy kościuszki, to miał on dosyć wichrzeń ulicznych i chciał położyć im koniec. Na jego rozkaz wojsko aresztowało podżegaczy, których surowo osądzono. Głównemu jednak sprawcy udało się uniknąć zasłużonej kary. Zawdzięczał to Dębowski w stawiennictwu koło Łontaja, przeciwko któremu, jak podaje Niemcewicz w swoich pamiętnikach, już po wypadkach podburzał on pospólstwo. Udał się Dębowski na półwysep Apeniński, gdzie z czasem został generałem brygady w wojsku włoskiem. W sferach rządowych, działających dotąd dosyć zgodnie, ostra reakcja Kościuszki na krwawe wypadki wywołała silne rozdwojenie, bardzo zgubne w swych skutkach dla sprawy powstania. Doszło do tego, że deputacji indagacyjnej odebrano prowadzenie śledztwa w sprawie wieszeń czerwcowych. Stało się to ze względu na wpływy jakobińskie w gronie deputacji, których rozsadnikami byli członkowie na neofici Józef Konderski, Józef Szymanowski, Przybyłowski i inni. Powstało nawet za sprawą Kresińskiego, pochodzącego z rodziny wielce zasłużonej dla frankizmu, stronnictwo, które chciało postawić na czele powstanie Jakuba Jasińskiego zamiast Kościuszki. Radykałom polskim dogadzał bowiem człowiek który według Ogińskiego Memo i Michał Michalogin i 67-68 chciał wezwać lud do zrzucenia niewoli społecznej. Bardziej umiarkowani uważali, że Jasiński nie był dobrze obeznany z rzemiosłem wojennym. Obawiali się oni poza tym, że skoro Jasiński zostanie naczelnikiem, zapanuje w Polsce jakobiński terror. Krecia robota skrajnych żywiołów zachęciła Kościuszkę do energicznego aktu. Nie czując się, jeszcze w opinii publicznej dość silnym, mniemał on, że potrzeba mu nowego zwycięstwa. Była po temu pora Fersen posunął się zbyt blisko pod Warszawę. Był to wódz marny, żadnym zwycięstwem nigdy się nie odznaczył. Pobić go było łatwo, należało tylko uderzyć nań wszystkimi siłami, które były pod ręką. Ale naczelnik bał się skrajnych żywiołów, nie śmiał wyprowadzić wszystkiego wojska z Warszawy. Z drobną więc tylko garstką rzucił się na dwakroć silniejszego fersena. Pobity, ranny i wzięty do niewoli, zniknął ze sceny dziejowej. Chwila pożądana dla wichrzycieli warszawskich nadeszła. Chcieli teraz swoje plany wprowadzić w czyn. Rzucili oni hasło wyrżnięcia rodziny królewskiej, szlachty jeńców rosyjskich. Nadzieje ich rozwiały się jednak. Członkowie Rady Najwyższej, przestraszeni robotą radykałów, mianowali naczelnikiem Warzeckiego, którego sprowadzono czym prędzej z Litwy. Skrajne żywioły w Polsce nie zrezygnowały jednak z walki. Następuje porozumienie z Izraelem Warrensem, Żydem z Altony, redagującym w Paryżu niemiecką gazetę rewolucyjną. W październiku 1794 r. Warrens nadesłał Komitetowi Ocalenia Publicznego obszerny memoriał, wykazujący konieczność wprowadzenia, przy pomocy Francji, zmian w kierunku dotychczasowych działań powstańczych w Polsce, a więc obalenia Najwyższej Rady Narodowej, ustanowionej przez Kościuszkę w Warszawie i poruczenia steru całego powstania. Obywatelowi Sarmacie Turskiemu, osobistości w Polsce ogólnie znanej, walecznej i nieustraszonej. Projektodawca uważał, że należy rozpalić raczej wojnę domową, a aniżeli dopuścić, by się pogój ustalił przygotować rewolucję celem zniszczenia doszczętnie despotyzmu królewskiego, feudalnego i klerykalnego. Wiele pomóc mogłaby, zdaniem Warrensa, Turcja, gdyby zezwoliła na uformowanie oddziału powstańczego w Mołdawii przy współudziale Wojciecha Turskiego. Wieść o utworzeniu się nowego środowiska wojskowego, przybycie turskiego z Francji, a przede wszystkim pierwsza buntownicza głowa, która spadnie pod nożem gilotyny, wywołałyby zdaniem projektodawcy przewrót w umysłach ludu i spowodowałyby wypadki, które ludzie, mało nawykli do śledzenia wpływu w okoliczności postronnych na ducha narodów, z trudnością będą mogli zrozumieć. Turski też nie pozostawał bezczynnym, usiłując skaptować Szczęsnego Potockiego, do którego wystosował dn. 6 października 1795 r. List, zapewniający, że nie jest bynajmniej jego zamiarem rozniecić w Polsce zarzewie powstania na wzór rewolucji francuskiej. Wichrzenia Turskiego, któremu wielce pomocnymi byli brygadier Wyszkowski, podejrzewano o zakopanie milionowych. Sum, który użyczyła Francja Polsce, Lewkowicz, wybitny działacz na emigracji, którego askenazy nazywa człowiekiem podejrzanym Napoleona Polska t. i. 89 Józef Mayer, doprowadziły do nieszczęsnej wyprawy w czerwcu 1797 r. na Bukowinę, zakończonej śmiercią wielu patriotów polskich. W wyprawie tej Turski nie uczestniczył, był bowiem zajęty wraz z Janem Dębowskim spiskowaniem przeciwko kniaziewiczowi i Dąbrowskiemu. Dzięki chłopickiemu, wówczas majorowi Legii pierwszej, spisek ten się nie udał.